Raz, zwiast do klubu, dwa, dwa, koszmar wudu, Na trzy, trzy się zastanów, na cztery. cztery Nawet nie próbuj, na piątki Przybijam piątki, w piątki, co ty? Njunia, dzwoń do rodziców, nie będziecie do soboty Slank miasta, na usta, gusta, ustaw krótko Napierdalał getto blaster, potem boombox I tak się składa, gadam dekadę w nielegalo A ty mi powiedz, co to za skład, skład, skład Autograf i fotka, i też cię lubię mała Ale ja nie będę tęsniła, ty nie będziesz czekała O tych ekspedycjach długo by opowiadać Jak kajdan ci przeszkadza, to nie mamy o czym gadać zimna A. jest gorzka jest czysta pozdro dla wyluzowanych za dystans karim z południa pod tym samym niebem ale już nie jestem taki zwykły chłopak z dziewięć dziewięć tak na koncercie daję z siebie wszystko nie przesadzam wiesz mi one, są fanów, przy których same się będą pieprzyć. Może nie najlepszy MC, ale wiem jak gracz te klocki Te świetne wersji jadą z południa Polski Do no ciebie na podwórko, stamtąd lecą do klubu jest co będzie jutro, dzisiaj gramy, się wyluzuj A jeśli cię nie będzie leniu, lubisz się lenić? Wyjdź na balkon, dowiesz się o czesieniu ziemi was większy niż sreny, kiedy gramy na maksa Nie pytać się mamy i tak nie puści cię starsza Nie czuję tego, ale dziś jesteśmy w czołówce Kiedy oni rap myśmy robili go również Brudne południe, zalewa, membrany tuż Dzisiaj jest tu sporo ludzi, ziomek gdzieś kurwa nie uszczysz Mamy bardzo prosty sposób, aby rozpierdolić bań Chłopaki chrzyszczą, jała, dziewczyny robią To buja Klubem, masz szybyle co mówisz Mi odpowiedz de MD, MD To buja Klubem, masz szybyle co mówisz Mi odpowiedz FOKUS, FOFOKUS To buja CM Klubem, masz szybyle co mówisz Mi odpowiedz de Zobuja ten klubem, masz szybyle co mówisz Mi odpowiedz, fokus, wokus. Fo, fo, Druga minuta bitu to coś dla mnie, ewidentnie Lubię takie pętle, rozpierdolę ona na pręce To coś dla mnie miało być, no to będzie o koncertach Znowu sobie obiecuję, tym razem coś zapamiętam Akurat flakon, jak dupka pęka Panie i panowie, ktoś dzisiaj skończy na klęczkach Ta buda się spali, skoro tyle dymu czajszy, I nie jestem sam, mam najlepszy towar na sali Skoro już tu jestem, mogę przyśniąc, będzie fajnie Nawet jeśli ten tysiąc nie przyszedł tu dzisiaj Na mnie odpalą Mikrofony, libony płoną jak racę, Imprezka z podznaku B. -B Kreska BKC Przepierdalam się pociągiem w tej weftę. W, te. w moment zapominam to, że czasem mi się nie chce Lubię tremę na plecach znajome dreszcze, gdy w nieznajomym mieście lecą łapy w powietrze Szybkie życie, mało snu, tydzień w tydzień popatrz, piątek i sobota, urodziny kota, północ, południe, wschód i zachód lokal, rap, ród, tysiąc, główna majku, SMOKa, znów mogę dawać korypetycje z melanżu, brak słów, znów psy odwiedziły nas w rewanżu, bansuj, after party hotele, pociągi, mam swój, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, gram, gdzie jest ogień, skoro tyle dymu czajesz, ognia nie ma dymów, chuj, trzeba coś zapalić, wychylić to nie grzech, jesteśmy zarozumiali, bo, chuja wierzy, chuja siedzi, nie masz się czym chwalić, po! Poczuj to, w labiryncie korytarzy, w ręce szkło hotelowe, nie wiadomo co się wydarzy. F do O, Focus, Mog, do D, 2009 rok Rymy, Wódka, THC. Kto buja, ten klubem, masz szybyle, co mówisz, mi odpowiedz, MMD D, D MD, Kto buja, ten klubem, masz szybyle, co mówisz, mi odpowiedz, Fokus, Fokus. Fo, Kto buja, ten klubem, masz szybyle, co mówisz, mi odpowiedz, MMD DMF to buja klubę Masz szybyle co mówisz mi odpowiedz Fokus, fokus po, po, 2009 czas na nowe koncerty wojarze Konkretne melanże spotkać z twarze chmiel gibon w parze co się okaże kto to przetrwa Szykuj się dzisiaj będzie dobra impreza Pęka butelka oddęga to pewnie, Jak weź to zapamiętaj EF -u, u ciebie w mieście nie możesz wymieniać, Przestań narzekać nie ma co zwlekać Zapadać w letar tyle opcji Ogrom możliwości cię czeka Niezła beka najpierw reset potem beka Pociągi lub auta, nie pije jak prowadzę After party, to sami warunkach jak Sparta. Nieważne, ważne, że to gra świeczki warta Droga otwarta, Może dziś na koncert lub melanż Nikt cię nie zmusza, to demokracja, sam wybiera. Bo na ostatnią chwilę, nie zapomnij kuch bilet My damy z siebie wszyscy, zapłacisz za nasz wysiłek Kto buja ten klubem, masz szybyle co mówisz Mi odpowiedz MD, DMD. MD Kto buja ten klubem, masz szybyle co mówisz Mi odpowiedz, focus, focus Kto buja ten klubem, masz szybyle co mówisz Mi odpowiedz MD, DMW eee, to byłe ja ten klubem, masz się byle co mówisz, mi odpowiedz fokus, fokus. Fo